Koło roweru, odcinek 11. Dzisiaj wraz z Olmi i z Bychem Gałęzą rozmawiamy o tym, jak podróżować na rowerze z dziećmi. Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli, prowadzę myśligrower.com, a to jest 11. odcinek podcastu Koło roweru.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 W którym byliśmy w 2009 roku, dlatego że teraz do doniesienia z Syrii są takie, jakie są, a wtedy właśnie odwiedziliśmy w Syrii, Jordanii, Liban i ogólnie Syria, która jest naprawdę, chyba już niestety musimy powiedzieć, była naprawdę pięknym krajem.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 Jaki skalpion, że tam nikogo nie ma, ani skorpiona, ani wywozan, ani mysoskocka. Tam po prostu mały mysoskoczek. A tobie kajtek, co się najbardziej podobało podczas wyjazdu? Mysoskoczek. Tak. A, dino no, a dinozaury ci to... się nie podobały? Nim też. Też? Wielbłądy. By... Tutaj do, do mikrofonu musisz mówić, wiesz?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 minąć nas blisko w miastach co prawda te reguły były trochę bardziej naginane, ale w dalszym ciągu jazda tam nie było była aż, taka, aż tak niebezpieczna jak się spodziewaliśmy i po tym miłym zaskoczeniu w Maroku już w zasadzie w Europie tylko czasami przekonywaliśmy się, że niektórym europejskim kierowcom daleko do kultury jazdy w Maroku, co było dla nas naprawdę wielką niespodzianką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 To była też ciekawa sprawa. bo to jedyny wyjazd, do którego się zaczęliśmy przygotowywać na długo przed. W sumie na... na 7 miesięcy chyba przed już zaczęliśmy więcej myśleć na temat wyjazdu. Tak, Nie. tylko to też było takie złudne, bo jak zaczęliśmy um, przygotowania, znaczy w ogóle...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 korzystanie ze służby zdrowia i to była, tak, to, to była rzecz, która w porównaniu do wcześniejszych naszych wyjazdów to było no nowum bo wcześniej jak sami jeździliśmy, specjalnie nie przykładaliśmy do tego wagi, albo o tym zapominaliśmy no, albo bogatyzowaliśmy. No, nie, ale wiesz, wystarczyła karta euro 26 czy coś tam innego jakiś IC i było ok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 nawet z rodzinami, które mają dzieci. A poza tym jest Leo Babałta, który e, ma szóstkę, siódemkę dzieci i jest minimalistą, więc, że tak powiem, da się to w miarę pogodzić. Jeżeli nie ma wielkiego domu i ma sześci, sześcioro dzieci, to trzeba być minimalistą. A tak ta seria, to myślę, że to wszystko kwestia wypracowania odpowiednio.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 pod prysznicem, no, który, który to tak był taki tak yy, taki turystyczny, tak litrów, tak tak coś takiego, no. tak. I to jest takie... No. Czyli znaczy, to się spra sprawdzić może... Czyli sprawdziło się czasami, jak braliśmy do tego wodę na zasadzie zapas, jakby było, czy byłem więcej wody w miejscu, gdzie może wody nie być, ale do mhm. samego samej idei wykorzystania tego prysznic, to nam się to nie sprawdziło, tak jak myśleliśmy, że się sprawdzi. A jeszcze... Znaczy też... Yy, Chyba wydawało nam się, że jednak w Maroku jest trochę cieplej zimą niż jest w rzeczywistości i nie było też takich temperatur, żeby po prostu na zewnątrz się robić sobie prysznic na, na, na zewnątrz. No, to właśnie... Raczej długie spodnie i ciepła bluza niż... Raczej tak. Ja jeszcze o tym chciałem powiedzieć, a propos ilości rzeczy, które wzięliśmy, wyjeżdżaliśmy z Polski na zimowanie, żeby mieliśmy przetrwać zim, czy przetrwać. Mieliśmy spędzić zimę w Maroku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 więc sporo, mieliśmy sporo ciepłych ubrań, e, które e, wzięliśmy właśnie e, na zapas, jakby się okazało, że jednak chwyci mróz i e, w, warto byłoby mieć, żeby nie, nie, nie spać e, bez, bez tych ciepłych ubrań.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 I też na kilkanaście godzin. się dobrze. Ja też się przywróciłem, ale. Wszyscy tam, wszyscy tam byliśmy. Ale w... po kilkanaście godzin przed wyjazdem Fasola też pożyczyła spedy. I teraz sobie nie wyobrażamy takiej jazdy bez spedów, ja sobie w razie nie wyobrażam tego, żebym mógł podjechać z tymi wszystkimi tobołami pod jakąś górę bez z dzieciakami bez spedów oj wiem, podjeżdżałem niejedną górę z spedami, jest dużo lżej, dużo, dużo, dużo no, ja jeszcze na szczęście zgubiłam, bo jeszcze na pustyni na przykład dużo jeździłam w sandałach, bo było ciepło, więc na no mhm. przyjemniej jest jechać jednak w sandałach i, yy, Ale yy, na szczęście zgubiłam, nie wiem czy na szczęście, ale tak, na szczęście zgubiłam jednego sandała, został mi tylko jeden, więc przesiadłam się już całkowicie na espedy i nie kupowałam sobie nowych sandałów, tylko zostałam w espedach i japonkach. A Mieliście no. ze sobą na przykład ciepłe śpiwory, czy raczej stawialiście na, na to, żeby się doubrać w nocy? I jak, jak spały w ogóle dzieci?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 Ale no, jeszcze działa. <głos> I, yy, I generalnie mieliśmy ze sobą trzy śpiwory, w tym jeden puch, yy, trzy maty samopompujące, jedną karimatę. Yy, dla dzieciaków kupiliśmy takie mniejsze maty samopompujące, które bardzo fajnie się sprawdziły. I yy, yy, Rutka miała taki śpiwór, śpiworek taki ma mały, tam na, no, nie wiem, tak na...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 E, Tylko, coś? że ja jestem z marzluch generalnie, więc to jest tak. Dużo kobiet jest z no, e, tak. Dobra, to po pierwsze chcę adresy zaraz po tym, jak skończymy nagrywać. E, a po drugie to okej, okay, przeszliśmy już to przez, przez najczęściej słuchany temat, czyli e, co zabrać i tak dalej. A co jest najtrudniejsze w podróżowaniu z dziećmi? E, na rowerze czy w ogóle? Na rowerze. Odpoczynek po całym dniu jazdy. To jest coś. Odpoczynek jest najtrudniejszy, tak? Tak, tak. Bo to bo, jest coś, czego bo, fasolę... Właśnie wyobraźcie sobie, <grym> że jedziecie przez cały dzień, <grym> może to ty powinieneś opowiadać, tak. bo ja nie wiem jak jest inaczej. No to jest, nie? <grym> ja, ja po prostu e, do, do stanu poznawczego, kiedy pierwszy raz pojechaliśmy z na wyjazd,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 jest podjazd, i tu człowiek się zmęczyć, chciałby odpocząć, to albo nawet zrobić zdjęcie to po zatrzymaniu się może policzyć do 3, 4 i, i z tyłu włącza się taki motywator w postaci ruty, która nie pasuje i że człowiek się zatrzymał. Więc trzeba szybko zrobić zdjęcia albo szybko odpocząć i ruszyć dalej, bo to też e, odpoczywa właśnie rytm jazdy dopasowany jest do tego, e, czy dzieci śpią, czy nie, czy dzieci chcą, chcą wyjść, czy nie, a nie wtedy, kiedy my chcemy sobie zrobić przerwę. Co prawda można być wyrodnym rodzicem i zatrzymać się wtedy, kiedy się chce samemu, a nie kiedy dzieci chcą, no ale my jednak dostosowaliśmy się raczej do dzieci, bo też ma być frajda dla nich, a nie tylko dla nas taki wyjazd. I to właśnie chyba w trochę czasu zajmie, zanim człowiek się dogra, e w w wpadnie w taki odpowiedni rytm dnia i zrozumie rytm dnia każdego z członków e e rodziny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 Nie tylko ja, bo raz, razem chyba. Chociaż nie, no ja jestem nie, bardziej... No odczyna. Głównie ty, bo ty <śmiech> lubisz <śmiech> Dobra, takie to zajęcia. Tak, ja lubię siedzieć w kuchni. Eee, A co jedliście w takim razie? Ym, to zależy gdzie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 Około niecałe euro za talerz soczewicy bądź bobu bądź cieciorki, Czy tam plus do tego jakiś chleb? Zasadniczo za. W Portugalii tak za euro, euro 50 ma się wielki talerz zupy bardzo dobrej, bo oni stoją zupami i to, to czasami tak po prostu na taki. Bo generalnie mieliśmy taki. E,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 przesuwało i tam pod koniec jedliśmy o 21. To mam dwa pytania. Mm -hmm. e, to były bary mleczne? Coś takiego? Nie nie, ma... Tak, W Maroku były gar kuchnie i to najczęściej wygląda tak, że e, no jest kilka straga, garnków straga tak, i jest też. po prostu co, co, co się chce, to, to można zamawiać. Były też oczywiście restauracje i, z, i tam proponowali najczęściej tażin, bo to jest jakby takie...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 A czyli zupy to raczej już były w, w Portugalii, kiedy tak, normalnie tak. kupowaliśmy w tych m, siedzie, Ale lokale. gotowaliśmy, głównie gotowaliśmy wieczorem. No ale z reguły gotowaliśmy tylko na ten posiłek, nie gotowaliśmy na dzień następny, bo po prostu zjadaliśmy cały garnek i to m, nieważne ile ugotowaliśmy, zawsze to zjedliśmy. W restauracji no. talerz po, po tam całym dniu jazdy zawsze jest za mały, więc... Tak jest. No my nie należymy do tych, co mało jedzą, więc <grafię> zawsze mamy problem z tym. <grafię> Dobra, to ile Was kosztował ten wyjazd łącznie? Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie policzyliśmy tego. O, mogliśmy się przygotować lepiej. <grafię> Ale znaczy generalnie założyliśmy sobie budżet, bo na tyle pozwalał moje, moj, moj, mój zasiłek macierzyński, na 20 euro dziennie na rodzinę.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 Właśnie one się przydadzą, szczególnie, że to macierzyński nie jest taki, żeby nam pokryło tym pełne nasze zapotrzebowanie. Więc no tak właśnie wycyrklowaliśmy, że w okolicach 20 euro dziennie to jest to poziom, który nam pozwoli, e, czyli że, że, że, że nam starczy pieniędzy e, i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 Więc te tak naprawdę te największe inwestycje, które tak naprawdę najwięcej pieniędzy zżerają, no to raz, że właśnie było Crosso, y dwa bajkowo i, no i rowery pożyczone. Czyli proszę bardzo, da się wszystko ogarnąć w miarę niskim budżetem, licząc na pomoc innych? Da się to, też, ale to też wszystko kwestia priorytetów. Jeżeli chciałoby się zrobić ten wyjazd y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 5 maksymalnie na cały hmm. wyjazd, a tak to zdecydowanie noclegi w miejscach, które byśmy spokojnie mogli polecić jako miejsce na No jeszcze, tego jeszcze, jeszcze sobie o jednej rzeczy przypomniałam, że korzystaliśmy też z gościnności tak naprawdę ludzi spotkanych, w, z, spotkanych poznanych przez internet.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 w Tylko wtedy, hamamu, Tak, w Maroku były hammamy i to, było, to była super, yy, super rzecz. Czyli to była łaźnia publiczna. E, tak, tak, tak, tak, łaźnie pu publiczne, e, które za, za, e, za euro. Za tak? wartość mniej więcej jednego euro miało się wejść do łaźni z, i Tam można po prostu są kurki, dwa kurki z gorącą i z zimną wodą, dostaje się wiadra, dostaje się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 A wracając z Marrakeszu do Sewilli, to trochę więcej wyszło? Nie, ale nie, w, wyszło 1100, e, tylko była taka sytuacja, że okazało się, że ja kupiłam e, bilet na złą datę, na marzec i na musieliśmy, miesiąc? tak, na, na zły miesiąc i musieliśmy przebukować e, bilet i to nas dużo kosztowało. No patrząc no. się na... Czy, czy, znaczy ryzy... właśnie ja nie wiem, czy to nie są duże, no to, to są konkretne są, są, pieniądze. Są konkretne pieniądze, tylko to są cztery osoby z Tak, jakby znaczy bagażami. sobie właśnie trzeba podzielić wszystko przez cztery, nie? Znaczy, to, tak, te... wtedy, wtedy to się naprawdę no. fajna kwota robi no. moim zdaniem, no. bo no. widziałem czasem loty typu, nie wiem, e, Wielka Brytania, czy Irlandia i tam bilet kosztuje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 I jak sobie obliczyliśmy, ile by nas kosztował przejazd na czpaliwo i autostrady, no i też czas, no bo wiadomo, że też więcej czasu byśmy potrzebowali na to niż przylot samolotem i życie wtedy, no to wyszło nas, nam to zdecydowanie więcej.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 które jechały, to naprawdę na, wydaje mi się, na prawie 7000 km. Wydaje mi się, że to jest dobry wynik. I mi może z trzy szprychy strzeliły w tylnym kole, ale to myślę, że jest kwestia obciążenia roweru i przyczepka doczepiona. jest to też nic nadzwyczajnego. Myślę, że po prostu taki czas trzeba było po prostu dopleść kolejną szprychę, ale miałem bacik, miałem klucz do kaset, więc dało się to zrobić.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 najczęściej potrzebowaliśmy tej maty wieczorem i nie byliśmy pewni, czy ona wyschnie, czy nie. Więc to było takie... Y jestem przekonany, że ona musiała się przedziurawić w Maroku na tych wszystkich kujących roślinach, które, y które były, bo tam prze przebijało się wszystko. Zaczy, mi się wydaje, tam. że dziecięce maty są jakieś lepsze i, i z nich nie schodziło tak powietrze. Hmm. Może też kwestia nacisku na przykład. A co to Ale... były w ogóle za maty? Y -y, teraz, y -y, hmm. Sinkamp?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 taki sposób, żeby się nie dało tego w jakiś jakoś bardzo prosty sposób naprawić. O mi zwróć O bagażnik. bagażnik, tak. bagażnik. Ale to był bagażnik, który już miał za sobą dobrych, dobre tysiące kilometrów. Ty, ty wróciłeś chyba z sześcioma pęknięciami tego. I bagażnik, pokaźnika. który pękł łącznie w sześciu miejscach, ale też trytki i, i inwencja twórcza spowodowała, że spokojnie. Na, na, na, na każdym, na każdy wyjazd chyba trytki i taśma. Tak, w tuzu, ale naprawdę. To, e... dwie naj, naj, naj, najważniejsze rzeczy. To, to mogę wam zdradzić patent na kolejne.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 No i jakoś tak, tak doszedłem do wniosku, że właśnie ta, takie rozwiązanie jest optymalne i że nie potrzebuje mieć a, pieluchy. A dostosowywaliście jakoś rowery albo siodełka wymienialiście, żeby wam było wygodniej? Czy? Nie, my jesteśmy tacy, że się łatwo się adaptujemy do zastanej sytuacji i nie mieliśmy ani swoich ulubionych siodełek wcześniej i po prostu na... na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 no i chyba doszliśmy jeszcze wspólnie do wniosku, że takie długie wyjazdy to nie jest dobre rozwiązanie. Długie wyjazdy z dziećmi rowerowe, na takich zasadach jakich my jechaliśmy, to nie jest dobre rozwiązanie. A jakie są dobre? Uznaliśmy wspólnie, że tak 3-4 miesiące to jest takie optimum. Albo moglibyśmy jechać w ten sposób, ale robiąc sobie na przykład miesięczną przerwę gdzieś. Y nie wiem, wynajmując mieszkanie. Odpoczywając tak. od podróżowania, tak? Tak, tak dokładnie. Okay. A co daje w takim razie podróż całą rodziną? Czy relacje między Wami przez taką podróż uległy jakiejś zmianie?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 no, musi, musiał Kajtek wielokrotnie zająć się sam sobą, ale znaczy nie w tym sensie, że, nie wiem, go tam gdzieś zostawialiśmy i rać sobie, tylko jakby też sam chce próbować. Jak jechał w przyczepce albo na tym rowerku takim dopinanym, tak? Tak, tak, tak, ale też o takich rzeczach, wiesz, takie, nie wiem, rozbijanie namiotu, no, to jest takich manualnych różnych czynnościach, których też się nie wykonuje. No, nie wiem, czy to ma znaczenie tak naprawdę na przyszłość, nie, ale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 to na, na pewno. I on o tym nam mówił też, dlatego wróciliśmy, może trochę szybciej niż, niż planowaliśmy. Ale jednak musiał sobie wymyślać na przykład sam zabawy, ogarniać sobie to, nie wiem, wymyślać, że te pacynki to akurat teraz są tym i tym, nie, I, nie wiem, Mohamedem i, i kimś tam. I, i, i to, była, to była też fajna lekcja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 ten rower, którym sobie mogę tak jechać i się z tą świadomością, że jestem ja sobie jadę. jedna pewna rzecz w zmieniającym się pejzażu, Tak, nie? dokładnie. To sam rower, tylko czasami tam lakier trochę z rogów schodzi, bo już powoli tam zużyty jest. Jakie macie porady dla osób, które chciałyby wyruszyć w taką podróż jak wy?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 i przewle... Przewle... Yy, przewlekłam przez tą pętlę pasek od yy, torby na kierownicę. Yy...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 Jakoś e, obchodziłem to zawsze bokiem, tłumacząc sobie nie, nawet nie wiem teraz czym, ale kolei, może dlatego, że nigdy jakoś nie mogłem. E, czy część tych butów SPD, tych, tych, tych naprawdę sztywnych, mi się po prostu nie podoba, takie, takie dziwne te, te buty? Wizualnie. E, wizualnie, na, na pierki, tak. Nie? tak a, e, I nie, może po prostu że zawsze mi było szkoda pieniędzy na to, żeby kupić SPD, kiedy nie wiedziałem, czy to będzie to rozwiązaniem mi się przyda, czy nie, no, ale zaryzykowałem i kurczę, to ryzyko akurat było chyba najlepiej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 Eee, że, że, że jest zdrowa że jest zdrowe, to, to jest fajne <śmiech> dlatego, że lubimy je dzisiaj, nie po to, żeby komuś coś pokazać, że my też potrafimy... Nie, jeść, no w plecy <śmiech> ale zdecydowanie w plecy a ja wam życzę żebyście podobnie jak moi goście nie bali się po prostu wykorzystać każdą okazję jaka się nadarzy i zrobić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 Ja również, a my słyszymy się za dwa tygodnie, a przynajmniej mam taką nadzieję. Hej. Cześć.